Witajcie już w siódmym odcinku programu 8 Gatek. Dzisiaj porozmawiamy ze względu na piękną pogodę na zewnątrz o bieganiu, również o tym, które radio najczęściej jest słuchane oraz o Intel Extreme Masters 2014. Zapraszam. Zanim zaczniesz biegać, pamiętaj, że wymaga to przygotowania. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach, aby bieg był przyjemnością, a nie tylko przykrym doświadczeniem. Po pierwsze pamiętajmy o dobrym obuwiu i tu są dwie szkoły. Możemy wybrać albo z grubą podeszwą i wtedy będzie amortyzowało nas od podłoża, albo możemy wybrać z cienką podeszwą, ale będzie wymagało zastosowania specjalnej techniki biegania. Kolejnym punktem jest to, żeby pamiętać o swoich możliwościach. Nie przeceniajmy się i zacznijmy od drobnych dystansów, stopniowo je zwiększając. Kolejny trzeci punkt to oczywiście systematyczność. Pamiętajmy, żeby przebiegać jakiś odcinek codziennie lub co drugi dzień. Dzięki temu nasze ciało osiągnie pełnię swoich możliwości. Mam przed sobą badania radio Track Millward Brown dla portalu wirtualnemedia.pl i z nich możemy się dowiedzieć, jak wyglądał rozkład słuchaczy różnych rodzajów, stacji, ro, różnych rodzajów stacji radiowych w Polsce. I na przykład w Warszawie na pierwszym miejscu plasuje nam się radio Z y, ze wzrostem. Na Śląsku jest to RMFFM a w, na przykład w Opolu mamy też Radio Z, a co ciekawe w Radomiu na pierwszym miejscu w liczbie słuchaczy przewodzi Radio Rekord FM. Jakie są wnioski z tej całej listy? Najczęściej na pierwszym miejscu, bo aż 9 razy yy, pojawia się Radio RMFFM na... Ile miast? My tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 miast. No i wyniki. Okazuje się, że liderem ogólnopolskiego rynku radiowego w okresie przeprowadzania tych badań, czyli od listopada 2013 do stycznia bieżącego roku w grupie wiekowej od 15 do 75 lat był oczywiście, było oczywiście radio. RMF FM. Drugie miejsce w liczbie słuchaczy przypada Radio Z, y, trzecie jedynce, a czwarte trójce. A jak będzie w przyszłości, to już zależy tylko od nas samych. Już jutro w Katowicach, a dokładniej w Spodku, rozpoczną się trzydniowe Mistrzostwa Świata w grach komputerowych. Intel Extreme Masters 2014 to jedna z największych w Europie imprez cybersportowych. Trwają one od piątku do niedzieli w godzinach od 12 do 23. Na zeszłorocznych mistrzostwach, które również miały miejsce w spotku przyszło 50 tysięcy fanów, a transmisje w internecie śledziło ponad 5 milionów widzów ze 178 krajów. W tym roku został wprowadzony specjalny hashtag IEM, czyli od pierwszych liter tego konkursu. Dzięki temu będziemy mogli śledzić poczynania na Facebooku, Twitterze, Instagramie, wydarzenia, nowości, newsy po prostu każdego użytkownika, kto tylko opatrzy wskazywanym właśnie hashtagiem, jakieś zdjęcie, filmik bądź relacje. Najważniejsze tytuły jakie zobaczymy podczas tych mistrzostw to StarCraft 2, Heart of Swarm, oczywiście League of Legends oraz Counter-Strike Global Offensive. Wstęp na sam Intel Extreme Masters jest bezpłatny, więc możecie przyjść i sami zobaczyć jak to wygląda. Jeszcze mała ciekawostka, gdybyśmy nie chcieli stać w kolejce, wystarczy przebrać się za jakąś postać z gry. Dzięki temu wejdziemy do środka nie czekając ani chwili. I to na tyle w ośmiu gadkach. Zapraszam już jutro na specjalny odcinek. Do usłyszenia.